Jak co roku w Górczu koło Kwidzyna, czyli w samym sercu Powiśla odbyła się Agroakademia basf u Ja tymczasem pytam, jak z zaleceniami odnośnie nawozów firmy Adok, bo tutaj wiadomo badania cały czas trwają, chodzą ciągle nowe produkty, chodzą nowe odkrycia, a my uprawiając konkretne rośliny powinniśmy jednak czerpać z tej skarbnicy wiedzy, którą dla nas otwierają, a przynajmniej uchylają i rąbka eksperci, badacze i naukowcy. Dokładnie. Mówimy tutaj oczywiście o nowych technologiach, ale z racji tego, że jesteśmy obecni w tym gospodarstwie i współpracujemy z BASF-em już od kilkunastu lat, to w tym roku oparliśmy się jednak na naszych sprawdzonych rozwiązaniach czyli bosfoliar najpopularniejszy produkt w kraju, 27-letnią historią, ale 3 lata temu wzbogacony o tensydy, czyli substancje, które poprawiają fizykę cieczy. Głównie polega to na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego oraz lepszym pokryciu liścia, co powoduje, że mikroelementy są dużo szybciej dostępne dla rośliny, czyli skracamy ten czas transportu z powierzchni liścia z kilkunastu godzin do dosłownie kilku godzin. A też przy okazji trochę tym spłukaniem substancji, przez powiedzmy deszcz. Zdecydowanie również są to substancje, które powodują, iż ta kropla już właściwie nie jest kroplą, jest to filtr listny, który opiera się właśnie działaniu lekkiego deszczu, ale też przede wszystkim silnego wiatru. Tak? Także krople nie łączą się jedna z drugą, nie spływają w okolice nerwu liściowego, na krawędź liścia, nie są strącane poprzez ocieranie się liścia o liść również silny wiatr. Także mówimy tutaj o basfoliarze i tej nowej technologii 2.0, która powoduje właśnie równomierne pokrycie filtrem liścia rośliny ale oczywiście Basfoliar to nie jedyna mocna rzecz, jaką wprowadzamy na poletka, również pojedyncze mikroelementy, oczywiście schelatyzowane, głównie z grupy ADOP i DHA, czyli nowy tensyt, nowy jako jedyny w Unii Europejskiej zarejestrowany tensyt biodegradowalny, znaczy to, że w ciągu około 30 dni wszystko, co spadnie na glebę, zostaje rozłożone przez życie biologiczne tejże gleby, nie powodując nadmiernego zanieczyszczenia wierzchniej warstwy gleb, substancje, które mogłyby wiązać inne niekorzystne jony metali. Więc mówimy tutaj o basfoliarach jako nośniku oraz wzbogacaniu na każdym etapie życia rośliny o pojedyncze mikroelementy, czyli przede wszystkim bor, co jest najważniejsze moim zdaniem w rzepaku, mangan, molibden, oraz mieć, bo mamy tutaj prezentację rzepaków, ale również zbóż i tutaj kluczowym oczywiście mikroelementem jest mieć. Również wskazaliśmy na potrzeby, ponieważ był to dosyć trudny rok, jeśli chodzi o przebieg pogodowy, wczesna i zimna dosyć jesień oraz wczesna, długa, ale bardzo zimna wiosna, Wskazaliśmy na potrzeby na w licznych momentach, czyli na jesieni i wczesną wiosną NPKów ów z naszej linii Profit. Są to NPKi z dużą zawartością fosforu, dużą zawartością potos, potasu oraz zrównoważone. Traktujemy to oczywiście jako kroplówka, nie mówimy tutaj o jakimś wzbogacaniu o te makro całej dawki nawozowej, mówimy tutaj właśnie o zapobieganiu w tych ciężkich, stresowych warunkach dla rośliny. Aczkolwiek gdyby się uprzeć, to można byłoby sporą część nawozów dawanych doglebowo zastąpić do lisnie, tyle że trzeba byłoby znacznie częściej pryskać. No jest to poniekąd prawda, aczkolwiek roślina została stworzona do tego, iż duże dawki nawozowe, mówimy to o setkach już właściwie kilogramów, jest w stanie tylko i wyłącznie wchłonąć przez system korzeniowy. Ale tak jak już mówiłem, są takie okresy w życiu tej rośliny, że niekorzystne warunki, czyli chłody na jesieni, nie do końca rozwinięty system korzeniowy, czy wczesną wiosną bardzo zimna gleba, powoduje, że nawożenie npk ami kilkukrotne, dwu-, trzykrotne, daje jej bardzo pozytywne efekty w postaci łagodniejszego przejścia tych stresowych warunków w tychże właśnie porach roku. Wielu rolników mimo wszystko... Nie używa żadnych nawozów mikroelementowych, żadnych nawozów dolistnych, jak to się mówi i żyją, ale z drugiej strony wiemy, że stosowanie nawozów dolistnych wpływa przede wszystkim na jakość plonu. Jak duże są to różnice? No mówimy tutaj już właściwie w Polsce o bardzo nowoczesnym rolnictwie, więc absolutnie nie da się tego już robić bez nawożenia do lisnego. Nowoczesne odmiany roślin z genetyką, która pozwala na zbiory rzepaku rzędu 5 ton, czy zbóż ozimych rzędu 8-10, może nawet 12 ton, powoduje, że jesteśmy skazani na nawożenie do listne. Wszyscy zresztą zmierzamy do tego, żeby pH było uregulowane w gospodarstwach powyżej 6, nawet 7 i w tych sytuacjach fizjologia rośliny niestety nie pozwala na pobieranie mikroelementów, nawet jeśli one są w glebie poprzez system korzeniowy. Tu z pomocą przychodzi nam właśnie nawożenie do listne. No i tu też z pomocą przychodzimy ADOP proponując nowoczesne odmiany tychże nawozów, czyli jeśli chodzi o płyny, to jest właśnie technologia 2.0, o której mówiłem, czyli zastosowanie ten sydu. Jeśli chodzi o mikrogranulaty są to nowoczesne helaty biodegradowalne takie jak IDHA oraz jeszcze szeroko stosowane EDTA. W każdym razie jest to na pewno lepszy kierunek niż stosowanie form siarczanowych czy tlenkowych, które właściwie w dzisiejszym nowoczesnym rolnictwie są już nieporozumieniem.